Panie Jezu, chcemy Ci polecać dalszą część rozważania wiedząc, że wszystko od Ciebie pochodzi. Daj nam zdyscyplinowanie i zależność od Ciebie, abyśmy dali się Tobie prowadzić. Ty widzisz potrzeby wszystkich tutaj wierzących, braci, sióstr, wszystkich nazw, tutaj nas postawiłeś. Daj nam serca nasze większą wdzięczność dla Ciebie, większą radość. I abyśmy mogli, Panie Jezu, zawsze patrzeć na tego naszego drogiego Zbawiciela, który nas odkupił, zbawił nas. Nic nie byliśmy w stanie uczynić. To wszystko dokonałeś Ty przez Twój krzyż. Nie byłoby nas, nie byłoby niczego. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za ten czas teraz. I zawierzamy się Tobie. Amen. Amen. Chciałbym podać jeszcze jedną myśl, bo tu Zbyszek czytał nam te wszystkie wiersze, które, w których jest wymieniony ten Zbawiciel. I raz jest użyte słowo Jezus Chrystus, to określenie, a w tym czwartym wierszu mamy określenie Bóg. Jeśli jest to Bóg, to czyli jest to dzieło Boże. I taki jeszcze może słaby przykład ze Starego Testamentu, jakie jest dzieło Boże. Kiedy został naród izraelski wyprowadzony z niewoli, to było to dla nich, to dzieło Boże. Ale czytamy w liście do hebrajczyków, że oni jednak pozostali na pustyni. Czyli to dzieło Boże, które było dla nich, nie wypełniło tego działania, które ma, miało być w nich sprawowane. I to pokazuje ten czwarty wiersz. Ta dobroć i miłość to właśnie te cechy działania Bożego. Wczoraj też to właśnie mówiliśmy, że to nie jest sama dobroć, ale jest ta cecha tej miłości do ludzi Bożej. Że w ten najlepszy sposób, jaki mógł zadziałać te wielkie dzieło wielkiego Boga, jest, objawiło się w tym zbawieniu i On chce, by to miało w nas to działanie, by to miało, to oddziaływanie, gdzie jasno widzimy przeszłość i w tych następnych wierszach, gdzie będziemy mogli to zauważać, co Ono chce w nas sprawić. Chciałem jeszcze pokazać nam albo upuklić, że czwarty wiersz to jest dzieło dla nas. Tutaj widzimy, jest to spersonifikowane w osobie Pana Jezusa, że ta dobroć i miłość, tak samo jak w drugim odcale XI wierszu objawiła, czy zjawiła się w osobie Pana Jezusa, w Jego przyjściu na ten świat, ale oczywiście przede wszystkim w Jego dziele. Natomiast piąty wiersz i następujące te myśli tutaj, jest to dzieło w nas. Jest, czytamy tutaj w piątym wierszu, że zbawił nas. Z reguły, gdy czytamy o zbawieniu, to jest mowa o dziele dla nas. Coś, co na zewnątrz od nas jest, było, zostało dokonane. Natomiast tutaj, w powiązaniu ze zbawieniem, czytamy, że coś stało się w nas i to zbawienie tutaj jest określone czy towarzyszy temu zbawieniu 6, 7 C po pierwsze nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy po drugie lecz dla miłosierdzia swego przez, i po trzecie przez kąpiel odrodzenia, po czwarte odnowienie przez Ducha Świętego i teraz piąte to jest wstawien, wstawiona myśl Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Powiedziela naszego. Szósta myśl. Abyśmy usprawiedliwieni wieni łaską Jego. I siódma myśl. stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieje nam przyświeca. Do tych pierwszych dwóch cech było już, myślę, wystarczająco powiedziane, nie my staraliśmy się o to zbawienie tylko jest ono darem tego miłosierdzia które było przeczytane ale jeśli chodzi o tą kąpiel odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego chciałbym jeszcze coś powiedzieć mianowicie na pewno niejednemu się przypomina miejsce z Ewangelii Jana trzeciego rozdziału gdzie jest mowa o nowym narodzeniu jest to myśl bardzo podobna jednak nie ta sama jest tutaj napisane Może zaczniemy od tych rzeczy, które są podobne. To jak znamy miejsce z Efezjan 5. To jest 26 wiersz. Efezjan 5, 26 wiersz. Czytamy... Aby go, to jest ten kościół, uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Więc widzimy, że ta kąpiel, o której też jest w naszym wierszu jest mowa, dokonywana jest przez słowo, przez działanie Słowa Bożego, które jest użyte przez Ducha Świętego, który po prostu działa w nas. Tutaj, jeśli jest mowa o Duchu Świętym, też nie ma rodzajnika przed Duchem Świętym, więc nie jest mowa o Jego osobie że On już jakby jest nam dany, tylko On działa w tym momencie, w którym jest dokonywane to oczyszczenie. Natomiast słowo odrodzenie występuje w Słowie Bożym to słowo, które mamy tutaj, tylko jeszcze w jednym, jedynym miejscu i to otworzymy teraz, to jest Mateusza 19, 28 A Jezus rzekł im Zaprawdę powiadam wam że wy, mówi tutaj do apostołów, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, tu jest to słowo, przy odrodzeniu i Pan opisuje, kiedy to odrodzenie nastąpi. Gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. W Starym Testamencie nieraz jest też mowa o tym wydarzeniu, że nastanie to odrodzenie jest mowa, że zostaniecie nowe serca e, będzie ta zupełna zmiana nastąpi tysiącletnie królestwo o tym jest mowa w tym 28 wierszu że to odrodzenie wprowadza stan już tej zmiany, która nastąpi na tej ziemi i teraz ta myśl, którą mamy tutaj w tytusie mówi o tej kąpieli, która wprowadza w to odrodzenie i teraz trzeba zrozumieć oczywiście jest to coś, co się dzieje w nas ale Ten aspekt tego odrodzenia, że to mm, wprowadza w ten nowy stan, jest tutaj właśnie przed nami. Dlatego to nie jest całkiem to samo, co jest w Ewangelii Jana 3 rozdziale, ale to odnowienie, to przeniesienie z tego jednego stanu do drugiego, tutaj wgrywa, e, czy w, też wchodzi w tą rolę. Natomiast oczywiście to odrodzenie, ta zmiana jeszcze nie nastąpiła, ponieważ wiemy, że Tysiąclecie Królestwo jeszcze nie nastąpiło. Ale ta kąpiel, która wprowadza w ten stan, jest właśnie to, co już doświadczyliśmy. Myślę, że dobrze też jest podkreślić, że tutaj jest cały czas mowa o nas. Bawił nas. To, co tutaj jest opisane, to doświadczyli tylko wierzący. Człowiek niewierzący tego nie doświadczył. Ani nie doświadczył e, tego, tej kąpieli, ani nie doświadczył odnowienia. Nic z tego człowiek niewierzący tutaj nie doświadczył. Natomiast myśmy to doświadczyli I chcę tylko może podkreślić jeszcze, że naprawdę um, cenne to jest i tutaj to jest taka wtrącona myśl, którego wylał, tego Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Naszego. Chcę to tylko jeszcze podkreślić, co powiedziałeś. Naprawdę Duch Święty jest dla nas niesamowitym darem. Bóg mieszka w nas. I jest wylany na nas obficie. Dziękujmy też naprawdę regularnie Bogu za to, że Bóg mieszka w nas, w osobie Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego jesteśmy wprowadzani w tą wprawdę. Przez Ducha Świętego w ogóle rozumiemy Słowo Boże. Przez Ducha Świętego Bóg nas prowadzi. I są takie chwile czy sytuacje, w których nawet nie wiemy już jak się modlić Rzymian o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 Może takie pocieszenie i dla was starszych braci i siostry często się zdarza tak, że jak ktoś już starzeje, to um, umysł się traci. Nie da się już sformułować już jakiegoś konkretnego zdania, czasami jak ktoś ma um, taką chorobę, która pozbawia go już w ogóle takiej zdolności, pamiętania o czymkolwiek. Ale to jednak Duch Święty jest w Tobie, pozostanie zawsze. I może i dla nas to też jest taką wielką już pociechą. Bóg Święty w nas jest i wzdycha w kierunku nieba, że ten kontakt jest i myślę, że to naprawdę może nas pocieszyć. Mamy Ducha Świętego, dziękujemy za niego. Ja tylko taki przykład chciałbym podać. Jest taka książka, Coriton um". I jest tam pokazane, że, że modli się e, mama tej Bum, Ona była. To nie, nie mama, tylko e, śpiewają pieśni. Jest tam w książce napisane. I, I ta mama, która już nie mówi, nie mówi, słyszą nagle z tyłu za sobą, gdy ona tam siedziała, że śpiewa. Wyobrażacie sobie? Wierzą, e, wierząca osoba, która za niem mówiła na stare lata wydobywa się jej głos, zaśpiewała tą pieśń i nadal nie mówiła ale śpiewała pieśń razem z tymi, którzy tę pieśń śpiewali to Duch sprawia nieraz takie sytuacje starzy ludzie jaka to jest łaska, że mamy Ducha Bożego, że w tym Duchu możemy tu pielgrzymować na tej ziemi My razem zawsze stajemy, ale dzisiaj teraz nie <śmiech> wiem. Do... Nie ja troszeczkę wcześniej, ale <śmiech> nie szkoło <szukuj. śmiech> <śmiech> się. <Proszę. śmiech> no nic, ja też nie chcę tak za długo zająć to czasu, żeby ktoś mnie znów nie skrytykował. <śmiech> no tak, my jesteśmy podani czasami niesłusznej. Nie chodzi głównie o odnowienie Ducha Świętego, gdzie w tym wierszu piątym jest napisane przez to odmycie odrodzenia, czyli tą kąpiel, jak jest w innym tłumaczeniu i odwodzenie Ducha Świętego. Można by było się pytać, jak to? Jeżeli jesteśmy nawróceni, dlaczego tu pisze to słowo odwodzenie, czyli po prostu można powiedzieć samemu się zapytać yy właściwie w innym tłumaczeniu jest odnowiony tutaj jest słowo to samo odnowienie czyli jest ten ktoś na nowo odnowiony czyżby nie miał przedtem ten wierzący Ducha Świętego nie tu chodzi o to że jako niewierzący też Duch Święty w pewien sposób może działać na niewierzących nawet ci niewierzący nie wiedząc i może ich przeprowadzić do Boga taki przykład mamy z Ewangelii Jana i to jest dobrze przeczytać z Ewangelii Jana jedenasty rozdział tu chodzi o pewnego człowieka który na pewno był religijny, ale niewierzący. i tutaj mamy o tego Kajafasza, najwyższego kapłana jedenasty rozdział Jana 49 wiersz i ja to przeczytam a jeden z nich, Kajafasz który był tego roku najwyższym kapłanem powiedział do nich wy nic nie wiecie i nie bierzecie pod uwagę, że pożyteczniej jest dla nas, żeby żeby jeden człowiek umarł za lud a żeby cały ten naród nie zginął i teraz to co zdanie jest to jest bardzo ważne zdanie a nie mówił tego samo od siebie Ale będąc z tego roku najwyższym kapłanem, prorokował, czyli przez ducha, tak można powiedzieć, kto prorokuje, kto też, my wiemy z 5 Księgi Mojżesza 18 rozdział, te proroctwa są napisane, że jeśli się to proroctwo nie spełni, to Bóg nie dał tego proroctwa. Ale jeżeli dał Bóg prowadztwo przez Ducha, to się spełni i to poszło na Jezusa właśnie, to się spełniło. I ten Kajafasz nic innego nie powiedział, tylko to, co Bóg był, y, przez Ducha Świętego włożył do serca. I że Jezus miał umrzeć za ten y, y, naród, a, ty, a potem jeszcze dalej to idzie. A nie tylko za ten naród, czyli za Żydów, jakby to czasem powołujemy się na stały testament, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże i dlatego też widzimy, że to odnowienie ducha to jest, jeżeliśmy stali się e, wierzącymi, tak można powiedzieć, nawróceni, to mamy inny charakter tego ducha w nas działa. On chce zająć e, to, to na, nasze całe serce i chce nas wprowadzić w całe Słowo Boże. Nie tylko jak u Kajatasza, tylko częściową wizję na Jezusa, ale chce nam pokazać całość. I dlatego w tym wierszu szóstym Jest to potwierdzenie tego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Więc nie tylko cząstkę wizji dał kajafo, e, wtedy Kajafasz, ale nam dał całość przez Jezusa Chrystusa. I ten duch dzisiaj działa. My możemy tego ducha również hamować, możemy go yy, yy, yy, yy, działać przeciwko niemu również, jako wierząci, po prostu dlatego, że nie dajemy miejsca temu duchowi, aby w nas działał, a robimy też coś z ciała, ale ten duch jest wylany obficie i dlatego należy to słowo Boże czytać i korzystać z niego, aby ten duch nas wprowadził Jak to się mówi, w całą prawdę, nie tylko częściową, ale w całą prawdę. Temu duchowi chciałbym jeszcze poświęcić kilka myśli. Nasuwa mi się w takie miejsce z Ewangelii Jana z XVI rozdziału, które myślę, że ma szczególne znaczenie, gdy rozważamy ten fakt, że Pan wylał rzeczywiście tego ducha w obficie. Pan Jezus tutaj w XVI rozdziale Ewangelii Jana mówi Widząc smutek uczniów, którzy zaczynają dostrzegać, że słowa Pana Jezusa mają charakter pożegnalny, mówi do nich, lecz ja mówię wam prawdę. Siódmy wiersz. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Możemy sobie wyobrazić, co dla nich znaczyły takie słowa. Jak to? Nie było dla nich większego zysku, jak to, że był Pan Jezus między nimi. Oni sobie nie umieli wyobrazić już żadnej chwili bez Niego. A on mówi, pożytecznie jest dla was, abym odszedł, ale nie kończy na tym, tylko uzasadnia te słowa. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, pośle go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Spójrzmy na działanie Pana Jezusa, tego proroka nad wszystkich proroków, tego mocarnego w czynie i słowie. Jaki zasięg miało Jego działanie? Można powiedzieć, znikomy. Ilu za Nim poszło w czasie Jego działania? znikoma rzesza. Ale Pan Jezus zapowiedział, że to dzieło, ono będzie miało ogromny zasięg. I dlatego Pan Jezus zapowiedział, że jeszcze większe rzeczy czynić będziecie. To wszystko wiąże się z myślą o działaniu o wylaniu Ducha Świętego i o Jego działaniu. Duch Święty dopiero był w stanie sprawić, by Ewangelia dotarła do tak wielkiego mnóstwa ludzkich serc, mimo całego zawodzenia wierzących ludzi przez wszystkie wieki. I mimo całego sprzeciwu szatańskiego przeniknęła wszystkie środowiska, nie ma? To jest potężne dzieło, którego nie jesteśmy w stanie wymierzyć. My naprawdę mało nad tym rozmyślamy i mało sobie to uświadamiamy, jak wiele, wiele temu zawdzięczamy. To jest ten, który gdy przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I Jego działanie ostatecznie wypełni Boże myśli. On jest też tym, który powstrzymuje dziś działanie tego ducha, który chciałby usunąć wszystko, co Boże z tego świata. Który chciałby podeptać prawdę, a ludzi doprowadzić do najniższego możliwego położenia. Wielka to rzecz posiadać Ducha Świętego. A jednak tu czytamy o tym, że wylał Go obficie, a na innym miejscu czytamy, że zaledwie zadatek tego Ducha otrzymaliśmy. Jest to też piękna myśl, bo ona nam uzmysławia, że pełnia tego stanu gdzie wszystko będzie przesycone Duchem Świętym jest jeszcze przed nami i to oznacza, że już dziś możemy z wielką energią zwracać się ku przyszłości i z wielką energią wpatrywać się w stan w jakim jest Pan Jezus dzisiaj uwielbiony w niebie to przydaje siło, siły naszym krokom stawianym w słabości tu, na tej ziemi w śladach Pana Jezusa. Chciałbym dwie rzeczy powiedzieć. Pierwszą na temat miłosierdzia a drugą na temat łaski. Zwróćmy uwagę, że miłosierdzie jest czymś bardzo kosztownym. Darem, który oglądamy z serca płynącego od Ojca. Bóg Ojciec jest naprawdę w kierunku nas zwrócony z pełnią miłości. On nas bardzo miłuje, nawet wtedy, kiedy zawinimy. Przypomnijmy sobie słowa z XV rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie jest napisane w 20 wierszu, kiedy wstał i poszedł do ojca syn marnotrawny, Na Jego spotkanie wybiegł Ojciec. Co On zrobił? On się użalił. I przyszedłszy do Niego, rzucił Mu się na szyję. Umiłowani, my tego sami nawzajem potrzebujemy. Potrzebujemy tej prawdziwej miłości Ojca, żeby ona była odczuta też w naszym sercu, Ale w usposobieniu naszym powinniśmy to okazywać sobie nawzajem. To jest miłość, która płynie od Ojca. On się użalił. Nad czym? Nad stanem, w jakim on się kiedyś znajdował. On się użalił, że był nędzarzem, choć mógł być w stanie, jakim był w domu. Ale Ojciec wszystko mu przebaczył. W ojcu była szczerość i objawiła się chęć do wybaczenia najgorszej rzeczy, którą mu zrobił. I my powinniśmy sobie wybaczać swoje winy. Kiedy małżeństwo nie wybaczy sobie swoich win, nie jest w stanie funkcjonować dalej. Kiedy dzieci nie wybaczają sobie, kiedy wychodzą z domu, nie znają się. I tak byśmy mogli mnożyć te wszystkie rzeczy, które rzeczywiście Bóg pokazuje. I chciałbym pokazać też przez to, że kiedy objawiamy miłosierdzie Boże na swoim życiu, jest to widoczne. Tu w tym przypadku było to widoczne, że Ojciec przyniósł szybko i ubrał go w piękną szatę. Zauważmy, że ta szata sprawiła od razu Jego godność i autorytet w tym domu i dała Mu wizerunek innej osoby. I my nawzajem powinniśmy przyoblekać się w szatę. Piękna jest taka szata, którą przyodziewa się wierzący. Jest to szata pokory. Szata noszenia miłosierdzia Bożego w swoim życiu. Tym obrazem każdy z nas powinien świecić. Przypomina mi się teraz Józef, który w swoim życiu nosił cztery szaty. Pierwszą szatę miał jako ten, który również otrzymał szatę od ojca. Drugą szatę miał od, w domu Potyfara. Trzecią szatę miał w więzieniu, a czwartą przeoblek go Faraon, który w tym momencie jest obrazem na Boga Ojca. Zauważmy każdy charakter tej szaty, a we wszystkim Józef nie splamił tej szaty. Możemy zauważyć, że miłość Boża była objawiona w jego życiu. Tego i my, jako dzieci Boże, potrzebujemy, aby objawiać prawdziwe miłosierdzie, I prawdziwą miłość Boga, który skierował do nas. A teraz my z wdzięczności do Niego chcemy ją objawiać sobie nawzajem. Ale też chcemy ją objawiać temu światu. Przez to ten świat w różnym stanie zostaje pozyskany i pociągnięty do siebie. Kolejną myślą, którą chciałem przekazać jest łaska. Łaska jest która została pokazana w pełni, dogłębnie w trzecim wierszu. Jacy byliśmy, to my wszyscy tacy byliśmy. Ja i ty tacy byliśmy. Mieliśmy splamione życie. A dzisiaj w naszym życiu niech nie zawidnieją takie rzeczy. Niech nie będzie tego pośród nas. Bo nie godzi się, żeby lud Boży, który żyje na osobności, miał taki charakter albo taki wizerunek postrzegania nas z dali przez innych ludzi i siebie nawzajem. My jako ludzie powinniśmy być zawsze gotowi do zrozumienia tego, co Bóg nam chce zawsze przypominać, kim byliśmy. Przeczytam jeden wiersz z psalmu. Sam 25. Siódmy wiersz. Znamy Dawida. Znamy jego stan. Jak często też ten mąż był człowiekiem i upadł. Ale przeczytajmy siódmy wiersz, gdzie jest napisane grzechów Młodości mojej i prze przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. To jest poruszające. Jest to prośba, która jest tutaj wyrażona z serca Dawida, żeby Bóg nie pamiętał jego grzechów. A teraz chciałbym to zwrócić do siebie, i do was bracia i siostry nie pamiętajmy swoich grzechów bądźmy jak Bóg który jak wybaczył raz to zapomniał On nigdy tego nie wypomina On po prostu rzucił nasze grzechy do głębin morskich On wrzucił je po to żebyśmy, żeby nam się lepiej żyło tutaj na ziemi żebyśmy naprawdę siebie nawzajem miłowali żebyśmy potrafili siebie nosić Żebyśmy potrafili w każdym przypadku, w jakim stawia nas Bóg, umieli siebie przeprowadzić przez trudne koleje, w jakich się znajdziemy. Przychodzą trudne czasy na każdy czas wierzących na ziemi. My nie możemy powiedzieć, że nam jest gorzej, niż było. Było wierzącym dawniej. Ciągle jest różnie, ale miłość Boża trwa. I popatrzmy, jeśli zastosujemy to do naszego życia, I będziemy też prosić naszego Boga i naszego Pana Jezusa o to, aby nie pamiętać to, co się nam otwiera. Otwiera nam się łaska Boża. Boża łaska została w czwartym wierszu nam pokazana, że ona została objawiona w zbawieniu. Już od samego początku pierwszy człowiek, który się nawrócił i zobaczył zbawienie, co posiadł? radość. Niezgłębioną, nieskażoną radość. Powiedział, Bóg mi wybaczył wszystko i jestem szczęśliwy. Kiedy jestem oczyszczony, kiedy jestem obmyty, jestem szczęśliwy. Mam inny wizerunek przed tym światem. Nie interesuje mnie, co myśli stary świat o mnie. Interesuje mnie, co myśli mój Bóg o mnie. I teraz chodzę przed moim Bogiem, aby być świadectwem dla Niego. I dlatego zachęcajmy siebie nawzajem, abyśmy mogli stawiać siebie na każdej pozycji, gdzie jesteśmy, do jakiego miejsca Bóg nas postawi. Czy to w domu Ojca, czy to w, y, jako niewolnik, czy to w uwięzieniu, czy też przed wielkimi władcami, żebyśmy potrafili zachować godność prawdziwego Boga, który naprawdę nas mocno umiłował. Jeśli to zastosujemy, będziemy się nawzajem bardzo mocno cenić, szanować, wzrośnie nasza, nasze zaufanie do siebie i będziemy poważać każdą osobę, bo w oczach Boga Bóg mówi, jesteś dla mnie cenny. może jeszcze odnośnie tego y, odrodzenia, odnowienia przez Ducha Świętego. Ja myślę, że wszyscy, którzy przez y, pierwszy raz przeczytali ten wiersz kiedyś, to zawsze im się kojarzył z Ewangelią Jana z trzecim rozdziałem. I myślę, że przez wiele lat y, myśmy to kojarzyli. Tak, może później niektórzy y, czytając rozważania troszeczkę inaczej spojrzeli na te wiersze. Myśmy już słyszeli o tym, że nastąpi kiedyś odrodzenie i ten cytat z Ewangelii Mateusza pokazuje nam, że kiedyś to nastąpi i to będzie wszystko na ziemi widoczne więc ten świat będzie odrodzony całkowicie inny, odnowiony natomiast my chrześcijanie zostaliśmy obmyci już oczyszczeni od grzechów i niesprawiedliwości i możemy już okazywać cechy tych przyszłych rzeczy na ziemi myśmy słyszeli o, tych, o tym, że Bóg czyni też coś w, na Duch Święty, czyni coś w nas, co widać na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że w liście do Rzymian w 14 rozdziale czytamy, bo Królestwo Boże, właśnie o tym Królestwie jest mowa, to... Przeczytajmy może ten wiersz w do Rzymian. 14 rozdział, 17 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość pokój i radość w Duchu Świętym. To królestwo, które nastąpi, jest właśnie królestwem, będzie królestwem sprawiedliwości i pokoju, i radości. A my ludzie wierzący, którzy jesteśmy już obmyci, bo Duch Święty sprawił dzieło w nas i ono może się okazać na zewnątrz i właśnie my możemy okazać to coś, czyli pokój, sprawiedliwość, ale to wszystko jest w Duchu Świętym. Jeszcze na jedną rzecz zwróćmy uwagę, że tu cały czas właściwie przejawiają się uczynki w tym rozdziale. Bezpierw czytamy o uczynkach. Najpierw czytamy o złych uczynkach, a potem czytamy o tym, że mamy celować w dobrych uczynkach i to dwukrotnie jest tak powiedziane, może w innych tłumaczeniach cośkolwiek inaczej nie jest to celowane, nie napisane, ale w naszym to jest bardzo ładnie pokazane. Celować w dobrych uczynkach. A potem jest nawet powiedziane, że apostoł Paweł pisze do tych poszczególnych wierzących, że mają w jakimś sensie okazać mu dobry uczynek, więc to też są dobre uczynki, tam jeden ma przyjść Artemas, Tychicus mieli śpie, śpiesznie do niego przyjść, później miał wysłać kogoś tam, zakonodawcę i tak dalej więc w szperwy czytamy o uczynkach, <tryk> więc możemy teraz jeszcze raz zastanowić się nad tym wierszem piątym i zauważyć, że faktycznie To odrodzenie i to odnowienie, o którym tu jest mowa, nie dotyczy. Nie można tego porównać z trzecim rozdziałem Ewangelii Jana. Bo tam jest mowa o czymś, co się dzieje we mnie, w środku, czego nikt nie widzi. Bo wiatr wieje dokąd chce, szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, ani dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się na nowo narodził. A więc nowonarodzenie, Duch Święty działa w moim sercu i to się dzieje w moim wnętrzu i tego nikt nie widzi, ale odrodzenie, które następuje teraz w moim życiu jest czymś, co widzą inni ludzie, ponieważ owocem tego jest pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. ja bym chciał pokazać taki przykład ze Słowa Bożego który znamy wszyscy jest takie zawołanie Absalomie, Absalomie Synu mój Absalom występował przeciwko Ojcu jawnie wystąpił przeciwko Ojcu a Dawid dał taki rozkaz nie zabijajcie syna mego a Joab nie posłuchał tego i wbił włócznie w niego syna Dawida dlaczego Dawid płacze nad synem łaska jest tak obficie wylana i łaska jest rzeczą taką, którą powinniśmy my, wierzący, objawiać. A jeśli ty się zachowasz jak Joab, który wbijasz włócznie, w człowieka, który przedstawia jawnie rzeczy grzeszne, to nie pozwalasz już mu. I podobny drugi przykład jest, żeby się nawrócił. Podobny drugi przykład jest, że Malchus miał przystawione z powrotem ucho, żeby mógł słyszeć Słowo Boże, Boże. a my nie obcinajmy tych uszy. My byśmy za to, że ktoś nie słucha, nieraz nie możemy ścierpieć ludzi, którzy, do których wychodzimy tyle razy, żeśmy rękę wychodzi, do niego wyciągali, on gryzie tą rękę, jak z tym człowiekiem postąpić? A Dawid dał taki rozkaz. Czas łaski. Nie zabijajcie syna mego. Chciałbyś, żeby ktoś Ci zabił syna? Albo córkę? A czym my jesteśmy? Koło Bożym? Dziećmi Bożymi nazywa nas Bóg. Przez wiarę. A tak kiedyś byliśmy obcy, dalecy od Boga. Lecz teraz już jesteśmy mumili. mili. My jesteśmy tak mili, że Bóg widzi, zrobił zlepek z różnych nas i zjednał nas w jedno. Każdy płatek śniegu na ziemi jest różniący się od drugiego. Nie ma tak pięknej szaty. Każdy ma inną. Każdy człowiek jest inny, a jednak Bóg nas zjednał w swoje ciało I mówi, wy jesteście ciałem moim, ja jestem głową. Ja jestem obłubieńcem, wy jesteście obłubienicą. Czy ja mogę odrzucić kogokolwiek przez nierozumne postępowanie, nieraz czynimy coś przeciwko Duchowi Świętemu, a nie z Duchem Świętym? Bóg jest miłością, ale przygotował piekło. Absalom jest obrazem antychrysta. Nie ma łaski dla antychrysta. On zostanie wrzucony do jeziora z ognia i siarki. Dlatego nie możemy mówić, że Dawid zrobił dobrze, chcąc się ulitować. To były tylko jego ludzkie uczucia. I gdyby rzeczywiście... Um, Absalom nie został zabity Byłyby to większe nieszczęście niż wszystkie inne nieszczęścia, które Dawida spotkały aż do tego momentu jego życia Diabeł nie ma możliwości pokuty On będzie wrzucony do ognia na wieki wieków, gdzie będzie dręczony dniem i nocą Jeszcze tylko mam na myśli jedną rzecz tę miłość Ducha, o której też czytamy w liście do Rzymian 15 rozdział 30 wiersz Proszę was wtedy bracia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście we współze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga Poza wszystkim warto znowu zauważyć Jezus Chrystus Duch Bóg Takich miejsc mamy jeszcze z pięć w Nowym Testamencie, gdzie te trzy osoby, ten Trójjedyny Bóg jest wzmiankowany. A więc miłość Ducha. Czytamy również w liście do Rzymian, że ta miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. A więc Duch Święty jest nie tylko energią od Boga, On jest osobą, która miłuje I właśnie On tę miłość Bożą do nas przynosi Można by jeszcze inaczej to powiedzieć Bóg umiłował Świat, więc dał Syna Aby za nas zmarł Bóg umiłował świat I dał Ducha, aby był z nami na wieki Rzadko o tym rzeczywiście myślimy Może jeszcze inny przykład Bo kiedyś w czasie zgromadzenia Jedno takie pytanie padło Dlaczego Bóg stworzył Mężczyznę i kobietę, dwoje które, Dwoje ludzi, którzy mają być obrazem jednego Boga Można na to spróbować odpowiedzieć w ten sposób Że mężczyzna czy mąż Jest symbolem, obrazem Boga Ojca Kobieta jest symbolem czy obrazem Jezusa Chrystusa Bo On ulega A ich wzajemna więź, miłość Jest obrazem Ducha Świętego i może jeszcze jedna rzecz bo słyszeliśmy o tym zadatku Ducha to jest drugi list do Koryntian pierwszy rozdział dwudziesty drugi wiersz który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych słowo, które tutaj tłumacz przytłumaczył jako zadatek to jest to samo słowo które jest w drugim liście do Koryntian piąty wiersz piąty rozdział i piąty wiersz. Tu czytamy, a tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Jest to to samo słowo rękojmia. Jest to też i użyte w pierwszym liście do Efesjan, no pierwszy rozdział, czternasty wiersz. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym który jest rękojmią dziedzictwa naszego. To słowo tutaj przytłumaczony zadatek jest to to samo słowo, czyli rękojmia. Bóg nam nie dał podrobiny ducha, czy części ducha, dał nam całego Ducha Świętego, który jest zabezpieczeniem. To tak jak jest pierścionek zaręczynowy, który jest gwarancją tego, że nastąpi ślub. Nie jest to wyraz odrobiny miłości Pana Młodego do Pani Młodej Jest to wyraz Jego całej miłości Chociaż jest to tylko pierścionek Oczywiście, że w przyszłości My to w pełni doświadczymy Dzisiaj działanie Ducha Świętego Jest w ukryciu Tym niemniej To słowo zadatek tutaj Może nas wprowadzać w błąd A więc Bóg dał To ten rękojmię Czyli potwierdzenie, zabezpieczenie po do serc naszych. Proszę? Po rękę. Po rękę. Tak. Chciałbym krótko nawiązać do wypowiedzi tu brata Piotra też i Damiana, żeby to połączyć też. Ponieważ myślę, że jest dobrze właśnie uchwycić tą dwustronność tutaj, że nieprzypadkowo Słowo Boże mówi nam właśnie o kąpieli odrodzenia i odnowieniu przez Ducha. To, co już bracia powiedzieli, ten aspekt zewnętrzny Duch Święty stawia tutaj na pierwszym miejscu. To jest ta kąpiel, czyli to ten, ten zaakcentowanie tego zewnętrznego działania, kąpiel, odrodzenia, czyli generalnie zmiany stanu rzeczy. To jest ta zewnętrzna zmiana, o której tu brat Piotr mówił, która jest widoczna po prostu przez ten świat. Dlatego to wynika z charakteru tego listu. Ponieważ to, co stało się z nami, ma być widziane przez ten świat. W zewnętrznym naszym postępowaniu. Wyobraźmy sobie hipotetycznie czysto. Wczoraj byłeś w pracy, jesteś jeszcze niewierzącym człowiekiem. Przez noc, załóżmy, ktoś się nawrócił, na drugi dzień przychodzi, Przecież ten świat widzi tego samego zewnętrznie człowieka. Ale dopiero przez owoce, przez postępowanie, przez zachowanie się, przez słowa widzi coś nowego. Tu jest dlatego to użyte odrodzenie, czyli zradza się ten nowy człowiek. Choć jak bracia tu podkreślili, nie jest to Jana 3, ale dopiero ta druga część umiłowania, odnowienie przez ducha, jest tym, tą częścią wewnętrzną tego pouczenia. Tu mamy mowę o tym dopiero odnowieniu przez Ducha, czyli narodzeniu się na nowo. Przecież te uczynki zewnętrzne, które Duch Święty stawia na pierwszym, to, to, to odrodzenie, muszą wypływać z wnętrza. To nie jest jakaś religia, że my zaczniemy czynić dobrze albo powiedzmy postępować szlachetnie. To wypływa z działania nowego człowieka, tylko że stoi to tutaj na drugim miejscu. Zaakcentowany jest ten zewnętrzny wyraz. To po prostu świadectwo nasze, na zewnątrz, które świat widzi i ogląda, że kiedyś byliśmy błądzący, złośliwi, zazdrośni, nienawidzący siebie, ale teraz to zrodzenie na nowo, kąpiel odrodzenia, czyli pamiętajmy, tu brat Damian mówił o tej kąpieli przez Słowo Boże. To jest ten aspekt obmycia działania Słowa Bożego na nas, który zewnętrznie nas jakby dosłownie rzecz biorąc wykąpał i teraz skłania nas to, czy prowadzi do całkiem innego postępowania i jest to widoczne jak bracia tu mówili przez zewnętrzny otaczający nas świat ale to działa z wewnątrz umiłowani my mieliśmy w piątym wierszu zbawił nas jest pewność zbawienia to nie jest coś utracalnego człowiek wierzący jest zbawiony on ma tą świadomość zbawienia przez ducha właśnie świętego który też działa w nim i prowadzi go do całkiem innego życia i postępowania co jest przez to widoczne na zewnątrz. Jeszcze być może jedna mała ilustracja, żeby nie zajmować dużo czasu, jeśli chodzi o ten aspekt kąpiel odrodzenia, jeśli chodzi o aspekt nowo odrodzenia przez Ducha Świętego i wylania obficie. Te trzy elementy jeszcze możemy dosyć wyraźnie zauważyć w księdze Ezechiela właśnie w 36 rozdziale. Ty Damian tutaj wspomniał tak przez moment o tym miejscu. Myślę, że dobrze jest to otworzyć. Naprawdę jest to bardzo widoczne. Ezechiela, 36 rozdział. To są raptem trzy wiersze, które dobrze nawiązują właśnie, aby ukazać tą przemianę i co, się za, tym, co za tym stoi. 36 rozdział Księgi Ezechiela, 25 wiersz. Przeczytajmy sobie najpierw i zauważmy. I po kropie, po kropie zauważmy. Zewnętrznie was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. Czyli to, co zewnętrznie się działo w Izraelu, będzie odmienione. To miejsce z Mateusza 19, które mówi o tym odrodzeniu, że zmieni się stan rzeczy. Bo Pan Jezus przyjdzie i zewnętrznie rozleje się błogosławieństwo widzialne na tą ziemię. Już pomijając aspekt samego Izraela, ale zewnętrzna zmiana na tym świecie nastąpi przez to, że Pan Jezus przy odrodzeniu, czyli przy przemianie stanu rzeczy tego świata będzie całkiem inny porządek rzeczy. 26 wiersz. I dam wam serce nowe i ducha nowego i teraz zauważmy do waszego wnętrza. To jest to wewnętrzne odnowienie przez ducha. I usunę z waszego ciała zauważmy cały czas aspekt wewnętrzny. Serce kamienne i dam wam serce mięsiste. I teraz 27 to wylanie obficie. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. To jest nawiązanie do wewnętrznego stanu i uczynię, Że będziecie postępować, zobaczmy co się dzieje, przeradza się to w zewnętrzny wyraz. Postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Przecież ta pełnia ducha, o której tu bracia już wspominali w różnych aspektach, cenne myśli, z każdej strony mogliśmy to widzieć o Duchu Świętym, to prowadzi do działania umiłowania. To prowadzi po prostu do czynów i jakby tu patrząc w starotestamentowo przestrzegania Słowa Bożego, czy też postępowania według Ducha. Czym są owoce Ducha Świętego? Owoc musi być widzialny, bracia i ciostry. To nie jest tylko w części teoria, ale po prostu to jest owoc. Więc on musi być wydany. Oczywiście dla Boga, bo dobre uczynki są dla ludzi, jeszcze się tym zajmiemy. Ale owoc sprawia w nas Duch Święty. Czyli ten zewnętrzny wyraz postępowania zgodności z myślami bożymi. Mowę o tym, że jesteśmy odnowieni przez Ducha Świętego Albo też możemy użyć tutaj słowa, że zaczyna w nas Duch Święty działać ta nowo Bo przecież w polskim języku odnowienie to znaczy, że jakby było coś już wcześniej Ale przecież wiemy, że wcześniej nie było w nas żadnego Ducha Świętego Kiedy żeśmy byli przed naszym nawróceniem Ale to takim tylko mała uwaga Chciałbym żebyśmy się przyjrzeli też przykładom ludzi Którzy zostali w dziejach apostolskich napełnieni duchem I zaś było w nich widać owoce O tym mówi Piotr w drugim rozdziale Że Żydzi byli zadziwieni w ogóle tą sytuacją całą co się stała że e, ci właśnie uczniowie, ci, którzy byli kiedyś e, bojaźliwi i uciekali e, po ukrzyżowaniu Pana Jezusa e, rozproszyli się każdy do swoich, tak jak to zresztą Pan Jezus powiedział to później stanęli murem kiedy Duch Święty w nich e, wstąpił i mogli e, przez Niego e, wygłaszać wielkie dzieła Boże także Duch Święty powoduje rzeczy w nas, które my sami nawet nie jesteśmy w stanie, może powiedzieć, zrozumieć skąd one pochodzą. Ale oczywiście nie jest to tak, że sam Duch Święty w nas działa, na innym miejscu, gdzie jest napisane, że Duch jest... 14 rozdział, chyba to jest Koryntian że Duch Święty poddany jest prorokom czy takie słowo jest chodzi mi tutaj też i o taki przykład drugiej osoby mówimy o Piotrze, teraz jeszcze i o Szymonie Czarnoksiężniku, który jest negatywnym obrazem Ducha Świętego, który chciał za pieniądze nabyć moc Ducha Świętego I oczywiście apostołowie y, Piotr i Jan y, odrzucili tą propozycję i objawili stan serca tego człowieka, które było całkowicie pogrążone w gorzkiej żółci, tak jak czytamy to w 8 rozdziale y, Dziejów Apostolskich. Także y, my, kiedy zaczynamy zajmować się Słowem Bożym i zauważamy, że Kiedy czytamy i kiedy się modlimy, to Duch Święty w nas działa. Ale w tym człowieku, który y, przyszedł do apostołów i chciał za pieniądze nabyć moc Ducha Świętego, został odrzucony, dlatego że tego y, w nim wcale nie było. I, a weźmy apostoła Pawła, który przez trzy dni nie jadł i nie pił i zastanawiał się nad tym, jakie on życie prowadził wcześniej, A teraz Duch Święty objawił mu Jezusa Chrystusa, który zatrzymał go w drodze i który mu pokazał wszystko, że to właśnie on jest tym obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem. I on nie mógł się w swoim sercu pogodzić z taką rzeczą, że on szczerze chciał Bogu służyć, a tu się okazało, że był wrogiem Jezusa Chrystusa i był można powiedzieć, prześladowcą Jego samego, znaczy się Pana Jezusa, I Jego umiłowanych. Także Duch Święty działa w różnych aspektach, w różnych sytuacjach, ale w nas tutaj, w tym rozdziale pokazuje nam, że jesteśmy, że to jest odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał nas oficie przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Jest następna rzecz, że to się nigdy nie kończy. Bieżący człowiek to nie jest osoba, która dzisiaj. Eee, żeśmy coś otrzymali i na tym koniec. My ciągle będziemy mieć coś nowego. Tak samo jak i eee, dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca, że to ta nadzieja nie jest rzeczą e, niedoścignioną, ale to będzie po prostu rzecz, która ciągle będzie nas radowała. I z tą myślą chciejmy też i przez nasze życie chodzić, że właśnie y, Duch Święty wprowadza nas w prawdę i przeniesie nas y, z tego stanu, w którym tutaj jesteśmy, do wieczności i tam zawsze będziemy z naszym Zbawicielem. szósty wiersz, którego wylał na nas obficie. Co to znaczy to słowo obficie? Czy my ludzie potrafimy dać komuś coś obficie? Myślę, że jest to cecha czy przymiot Boży. Bóg daje właśnie obficie, czyli daje tyle, że nigdy nie braknie. Jeśli ktoś prosi nas, żebyśmy mu na przykład dali kilogram, niech będzie cukru, My zazwyczaj damy kilogram, może czasem kilo i jeszcze trochę, na wszelki wypadek jakby Ci się rozsypało. czy to jest obficie. Obficie to znaczy bez bez jakiejś miary, bez ograniczenia czy synonimem tego słowa jest też pod dostatkiem. I Bóg wylał na nas tego Ducha Świętego obficie. Bóg nam zawsze daje wszystkiego obficie. Tak jak często też mówimy, że Te błogosławieństwa Boże, które Bóg nam daje, są nieograniczone. Zależy tylko od nas, na ile my tych błogosławieństw możemy wziąć. To nie ma tak, że Bóg nam dał, masz tyle i tyle, wykorzystaj tą pulę, wystarczy. Albo Bóg wie, ile jesteśmy w stanie wykorzystać i da nam dokładnie tą ilość. To tak z Bożej strony nie wygląda. Pewnie my tak robimy, my zawsze przemyślimy, próbujemy racjonalnie, Tyle i tyle mu może być potrzebne, tyle damy, więcej nie trzeba, bo się zmarnuje. To jest cecha ludzka, natomiast Bóg zawsze daje nam obficie, czyli bez ograniczenia, pod dostatkiem. Możemy czerpać, możemy czerpać cały czas, możemy czerpać bez jakichkolwiek ograniczeń. Czekaj, Danek, ja to parę tu już byłem myśmy mówili tutaj o tej pełni to już nie chcę powtarzać ale my mamy też tą łaskę która jest tak samo obfita na innym miejscu czytamy, że ta łaska rozlała się obficie tu mamy o Duchu Świętym To jest to działanie na każdego wierzącego. Ale po co ta łaska właśnie tak obficie się stała? Żebyśmy byli dziedzicami ku tej nadziei, abyśmy, jak w innym tłumaczeniu, ciągle tą nadzieję mieli, tego żywota wiecznego. Czyli jest to coś nieokreślone. Ten czas. My wiemy, że już niektórzy od nas odeszli do Pana. I są już w żywocie wiecznym ale my, którzy tu jesteśmy na tej ziemi oczekujemy ciągle i to było też to słowo opowiedziane do Tytusa żeby ich to nauczał, żeby oni o tym żywocie wiecznym ciągle sobie wspominali i widzimy potem to wiarygodne to słowo czyli Apostoł Paweł autorytetem boskim podkreśla to. To, co on napisał, jest, to jest wiarygodne. Mamy temu ufać. Mamy w temu wierzyć. I chcę, czyli to jest ta wola, wyrażanie, abyś o tym zapewniał, czy ciągle nauczał, ciągle przypominał. Bo my też jesteśmy w niektórych sytuacjach, co powątpiewamy w życiu. A nie było tak z apostołem Pawłem, kiedy... E, udawał się do Rzymu na statku i ten statek się rozbił to też niektórzy e, e, i on e, miał te e, prawda e, wątpliwości nie do życia wiecznego ale o swoim życiu miał te wątpliwości ale ci którzy uwierzyli Bogu i on miał to doświadczenie że Bóg jak mu powiedział Pan Jezus ty musisz przed cesarzem w Rzymie stanąć Nie bój się, ja jestem z tobą. I to trzy razy mu Pan Jezus zapewniał. Jak widzimy, i dalej zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. To jest od takich właśnie jak i my, którzy znamy łaskę Bożą. I te uczynki są w tym, że my dla siebie to zbawienie nie zatrzymujemy, że tylko dla nas ta łaska jest, ale też opowiadamy tą Ewangelię. To jest ten dobry uczynek z wiary, że jak ja jestem przekonany, że Pan Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, to nie mogę milczeć. My w Starym Testamencie mamy napisane, jeżeli będziemy milczeć, to spotka nas sąd, czyli będziemy osądzani za to, żeśmy milczeli. Nie powiedzieli temu grzesznikowi, który idzie na zginienie, że on pójdzie na zginienie, jak nie uwierzy w Pana Jezusa. I tylko teraz krótko przeczytam z listu do Efezjan. Jeśli chodzi o te uczynki, które tu są wspomniane, my wiemy, że uczynki nie można bez wiary ku upodobaniu Bożemu wykonywać. Bóg się nie kocha w jakichś prezentach, które dla Niego są. Ciekawe, że on chce wobec ludzi, nie wobec siebie. Bóg dał nam to, a my mamy to dalej rozdawać. Bóg nie chce od nas żadnych dobrych uczynków, żadnych rzeczy, które byśmy go może udobrochali, albo coś więcej mu dali. I dlatego apostoł Paweł już w liście do Efezjan w drugim rozdziele napisał do wierzących w podobny sposób, ja tylko chcę te wiersze cytować, Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował i to wtedy, gdy byliśmy umarłymi w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż... Gdyż, i tu jest to ważne, gdyż łaską jesteście zbawieni i razem z Nim w wkrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie. My już jesteśmy w tych niebieskich miejscach. Może nam się dziwić, że tu żyjemy, ale duchem jesteśmy już tam posadzeni, tam mamy zakwaterowanie. Tu nie musimy teraz w głazie wywieszać albo martwić się, gdzie ja będę spał czy jak będę żył, tam już jest to miejsce zagwarantowane, już teraz dla nas i dalej pisze aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski o to chodzi, ta łaska jest bogactwo przed swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was jest to dar Boga czyli widzimy, my nie możemy nic z naszych zasług coś uczynić, że mamy zbawienie. Bóg dał nam ten dar. Tylko jest pytanie przyjmiesz ten dar, czy go odrzucisz? Zakończymy rozważanie. 551 Mogę tak tylko powiedzieć? Jedno słowo. Bo jest to słowo dla dzieci, a po południu już nie będzie, dlatego chcę to powiedzieć. Obraz obfitości Kto z was lubi kręcone, czy włoskie lody? Jak stawia, idziecie do takiego e, pana, czy takiej pani, która sprzedaje te lody i teraz jest tam taki kubek dany i skręci się tego loda ja bym, nie wiem, z 5 może i dziesięć takich lodów bym zjadł Teraz sobie wyobraźcie, że macie apetyt na całe olbrzymie wiadro, 10-litrowe i stawiacie to wiadro I myślicie, że to już jest dosyć tego obfitość jednak jest tak, że ta maszyna leje ten nut i się przelewa i jest, nie ma końca kochani. To jest to, co naprawdę jest to obfitość, nie ma granic. O obfitości jeszcze będziemy mogli mówić po przerwie, bo dzieci jeszcze będą. No pewnie, pewnie. 51, 51 było podano. 10 1 3 1 8 за ними. Panie Jezu, byśmy czytali w tych słowach rozważanych, że Ty w obfitości wylałeś Ducha Świętego i że ten duch został dany każdemu z nas, który, który narodził się na nowo. I chcemy Ci ciągle na nowo dziękować, że Duch Święty mieszka w nas że możemy rozumieć Twoje słowo i że możemy, choć czynimy to w wielkiej słabości, wydawać owoce Ducha Świętego. Panie Jezu, ale my myślimy też w tej chwili, kiedyś prześpiewaliśmy ten pieśń o tym, że Ty musiałeś najpierw cierpieć. Ty musiałeś zakosztować śmierci. Ty, który byłeś, który jesteś życiem, Ty musiałeś złożyć swoje życie w ofierze i zakosztować śmierci dla za każdego z nas. Ty musiałeś być złożony w grób. Ty musiałeś tam pozostać, chociaż na krótko, ale byłeś. Później zmartwychwstałeś, zostałeś wzięty do nieba i stamtąd zesłałeś nam Ducha swego Świętego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten przeogromny dar i za to, że Bóg Tobie realizuje ten odwieczny plan zbawienia i że On go zrealizuje od początku aż do końca Panie Jezu, taka łaska że Ty nam otwierasz te myśli i chociaż nie wszystko potrafimy zrozumieć i pojąć to jednak rozwesela to, raduje to nasze serca że widzimy myśli Boże, widzimy Twoje myśli, widzimy dzieło Boże które było już przed założeniem świata Pomyślane, a w Tobie, Panie Jezu, zrealizowane. Uwielbiamy Ciebie za to, również za ten czas do południowy rozważania Twojego słowa. Chcemy też polecać Tobie się na czas przerwy, również polecać tych, którzy może udadzą się do Domów Błogosławtych. Nas nadal w swej łasce. Amen. Amen. Jeszcze małą chwilkę